to Fundament. Dzień dobry Państwu. Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji mamy przyjemność gościć nauczyciela medytacji, Maćka Żbika. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, czym jest medytacja, jakie są korzyści dla przeciętnego człowieka, co się dzieje w trakcie medytacji i tak dalej. Ale zacznijmy od podstawy. Co to jest medytacja? Zanim zaczniemy mówić o medytacji, warto wyjaśnić, w jakim środowisku ta medytacja zachodzi. Podstawą jest Umysł, umysł każdego człowieka, który siada do medytacji. I chociaż skutki odczuwane są nie tylko w naszej psychice, ale również w ciele fizycznym, w systemie energetycznym, to jednak podstawą są procesy zachodzące w umyśle. I żeby je zrozumieć, warto uświadomić sobie, że nasz umysł składa się z dwóch dużych obszarów. Z obszaru świadomego, ze świadomości, zwanej również ego, oraz z obszaru nieświadomego, zwanego nieświadomością. Ta z kolei dzieli się na nieświadomość płytką, głęboką itd. Otóż medytacja to stan, w którym sfera świadoma wycisza się do tego stopnia, że zaczyna obserwować obiekty i procesy następujące w obszarze nieświadomym. Ponieważ nasza świadomość jest niezwykle łapczywa, bardzo trudno jest patrzeć na coś lub kogoś i go nie dostrzegać. Dokładnie podobne zjawisko następuje w procesie medytacji. Otóż świadomość wycisza się, natomiast obserwuje. Jest w stanie w tym czasie zaobserwować to, co dzieje się w sferze nieświadomej. Obiekt bądź proces raz zaobserwowany jest objęty przez świadomość. Towarzyszy temu wiele zjawisk, o których być może będziemy później rozmawiać. Tym właśnie jest medytacja. Przynajmniej przez pierwszych kilka bądź kilkanaście lat jej praktykowania. Moim gościem był Maciej Żwik, nauczyciel medytacji Fundacji Fundament. A do usłyszenia mówi Alina Baniecka, prezes Fundacji Fundament. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.